Jeszcze raz to samo. Zwróciła się do barmana. To nie był pani sąsiad? Zapytał z zaciekawieniem. Nie, nie był. Głupio wyszło. Babka pewnie myśli, że rwała jej faceta i to przy niej. Ale przynajmniej wszystko jasne. Widziałeś może jakiegoś innego faceta w szarej marynarce? Grafit też się liczy? Może być i grafit. Odparła po chwili namysłu, Biorąc poprawkę na fakt, że mężczyźni kiepsko rozróżniają odcienie kolorów. Jest to zjawisko udowodnione naukowo. Kobiety rozpoznają więcej odcieni. Matylda dopuszczała możliwość, że w jakiejś części jest mężczyzną, bo nie widziała różnicy między kolorem koralowym a łososiowym, oliwkowym a pistacjowym i szeregiem innych. Niemniej szary od grafitu odróżniała. Chyba zadrwiło coś w jej myślach. To typowy biurowy kolor. Sporo osób wpada tu prosto po pracy. Co drugi facet może mieć taką marynarkę? Mówił barman, rozglądając się sceptycznie po sali. Tak, pewnie masz rację. Odrzekła z westchnieniem, czując, jak powoli ogarnia ją panika. Podczas rozmowy z chłopakiem rozglądała się, szukając kogoś podobnego do Mateusza Dąbka, by po rozpoznaniu obiektu móc przystąpić do akcji. Numeru z Romkiem nie mogła powtórzyć więcej niż raz, a zaczepianie każdego faceta po kolei, a sporo ich tu było, zwróciłoby na nią uwagę wszystkich w sali. Co robić? Co robić? Mnie pytasz? To ty jesteś detektywem. A ty niby nie? Przecież tkwimy w tym razem, odparła w duchu. Te rozmowy z samą sobą na ogół usprawniały jej tok myślenia ale czasami odnosiła wrażenie, że siedzi w niej jakieś niezależne, złośliwe stworzenie, które tylko się pod nią podszywa. Po co ci facet w szarej marynarce? Matylda podjęła decyzję w ułamku sekundy. Chłopak lubił sobie pogadać. Może uda się to wykorzystać. Mnie osobiście to po nic, ale zawodowo go szukam. Gliniara? Nie, sektor prywatny. Mrugnęła do niego, mając nadzieję, że jej mrugnięcie zostanie zinterpretowane jako znaczące, a nie nerwowy tik. Ostatni raz, gdy w ten sposób próbowała dać mężowi sygnał do ewakuacji, zanim padnie ze znudzenia w towarzystwie dawnych znajomych, Romek zapytał głośno, czy wpadło jej coś do oka. – Serio? Tym razem musiało jej się udać, bo na znudzonej twarzy barmana pojawiło się zainteresowanie. Zerknął za siebie na dwóch innych kolegów obsługujących gości, po czym pochylił się ku niej i zapytał szeptem: Jesteś na akcji? Powiedzmy, mrunęła ponownie. Muszę namierzyć jednego gościa, ale jest taki ścisk, że szpilki się nie wciśnie. Nie mogę chodzić od stolika do stolika i zaglądać każdemu w twarz. Barto jedyne miejsce, skąd mam widok na całą salę. Problem w tym, że większość mężczyzn widzę od tyłu a ci widoczni z przodu w niczym nie przypominają faceta, którego szukam. Czuła, że wpada w słowotok, jak zawsze, gdy zaczynała się denerwować. Ale chłopak wyglądał na bystrego. Powinien nadążać. Co zrobił? Na razie chyba nic, ale muszę sprawdzić, bo może jednak coś. Łapiesz? Znów prugnęła, po czym spojrzała na niego wymownie. Mimo, że sama nie wiedziała, co miała na myśli, barman odpowiedział. Łapie! Chcesz wejść za kulisy? Matylda z niedowierzania zamrugała rzęsami jak zawodowa podrywaczka. A mogę? Ledwo wykrztusiła z siebie dwa słowa. To było idealne miejsce. Miałaby widok na całą salę. Pewnie. Widzisz tamtego ochroniarza z boku sceny? Wskazał palcem kierunek. Widzę. Trudno nie zauważyć wielkiego jak buldożer faceta. Kotary, które widziała nie powstrzymałyby nikogo. On zatrzymałby każdego. To Bastek. Bastek? Sebastian, ale wszyscy mówią na niego Bastek. Powiedz, że Maniek cię przysłał. Maniek, okej. Okay. I co dalej? Mam się schować za kotarą i zerkać? Nie no, co ty? Scena jest półokrągła. Połowy sali byś nie widziała. Myślisz, że dlaczego Bastek taki wysunięty stoi? Bo z tamtego miejsca widzi całą salę? Właśnie. Wejdziesz za kulisy. Z tyłu sceny są schodki. Wejdziesz na nie i dopiero stamtąd będziesz zerkać przez zasłony. Tłumaczył jej z takim zapałem, jakby to on brał udział w tajnej akcji, a nie Matylda. Pomysł Mańka nie budził zaufania. Może z bliska nabierze kształtu, ale z miejsca, w którym siedziała, wyglądało na to, że aby mieć dobry widok na salę, będzie musiała schować się za perkusistą, albo pod fortepianem. Jednak lepszy taki plan niż żaden. Ludzie byli skupieni na wokalistce. Może wezmą ją za kogoś z obsługi, gdyby za bardzo wystawała z zaaksamitnej kotary. Cóż jest do stracenia? Dzięki, maniek! Uśmiechnęła się do chłopaka i bez wahania ruszyła w stronę Bastka. Osoba skradająca się i rozglądająca niepewnie zwraca na siebie uwagę. Idź tak, jakbyś miała prawo tu być. A wtedy nikt na ciebie nie spojrzy, powtórzyła sobie w duchu nauki jednego z wykładowców, który podobno służył w jednostce tak tajnej, że nie posiadała nazwy. Plotki lubią się mnożyć, żyć własnym życiem, a nawet tworzyć światy alternatywne. Jednostka tajna czy nie tajna, nazwa, zdaniem Matyldy, musiała być. Choćby pospolity X. Hej, Bastek! Zagadała do faceta, jakby byli najlepszymi kumplami z podwórka, od kieliszka, czy ze wspólnego bractwa niewidzialnych elfów. Maniek powiedział, że mogę zajrzeć za kulisy. Wielgachny, łysy facet spojrzał nad nią na bar. Maniek musiał dać jakiś znak, bo ochroniarz kiwnął głową, a potem ręką, wskazując kierunek. Odsunął się, by zrobić przejście. Dzięki! Posłała mu swój najlepszy uśmiech, ale Bastek nie spuszczał wzroku z sali. Matylda nie bywała zbyt często w klubach jazzowych. Tak naprawdę pierwszy raz była w tego typu lokalu. Nie miała pojęcia, cóż mogło się wydarzyć w miejscu pełnym melomanów, popijających bezalkoholowe drinki i czemu Bastek z taką czujnością przyglądał się gościom. Rozumiałaby jego ostrożność w mordowni, gdzie klientów przed wpuszczeniem do środka należy obszukać w poszukiwaniu broni albo czegokolwiek, co mogło być w takiej formie użyte. Ale tutaj? No cóż, nie jej sprawa. — Świetna robota! — powiedziała więc z odpowiednią dawką uznania i śmiało weszła za kulisy. Nigdy wcześniej nie miała okazji przyjrzeć się temu, co dzieje się za sceną, nie licząc czasów przedszkolnych, gdy grała rolę pomidorka, głównie dlatego, że jako dziecko była okrągła i rumiana. Wystarczyło tylko znaleźć zieloną czapeczkę imitującą ogonek, by nie była potrzebna inna charakteryzacja — ale dla podkreślenia charakteru postaci dostała również czerwone ubranko. Wówczas za sceną widziała rozbiegane dzieci i histeryzującą nauczycielkę, bo bakłażanek zwymiotował na buty cebuli. Tutaj nikt nie histeryzował. Kilkoro ludzi zajętych było rozmową i żadne z nich nie spojrzało w jej kierunku. Jedyny osobnik, który wydawał się coś robić, siedział w plątaninie kabli i podłączał coś do wielkiego pudła, o nieznanym Matyldzie przeznaczeniu. Scenę od zaplecza oddzielała zasłona i kilka szerokich, niewysokich stopni. Matylda nie bardzo wiedziała, skąd mogłaby obserwować obecnych na sali gości. Przycupnęła na schodkach i delikatnie uniosła kotarę. Zobaczyła kilka pudeł, pewnie głośniki i kilka par nóg, pewnie muzyków oraz przyciętych do wysokości klatki piersiowej gości klubu. — Kurde, melek, nie mogę podnieść jej wyżej, bo będzie mnie widać — zirytowała się. — Możesz się schować za jednym z głośników — poradził głosik w jej głowie. — Co za głupi pomysł — Sarknęła Matylda. — Może i głupi, ale za to twój — odparowała jej podświadomość. Matylda była świadoma owych monologów rozpisanych na dwa głosy, gdyż pomagały jej w koncentracji i myśleniu. Przyjrzawszy się uważnie rozmieszczeniu sprzętu muzycznego na scenie i miejscu, gdzie opadała kotara, odkryła za kamarek, skąd mogła swobodnie obejrzeć wszystkich obecnych. Po prawej stronie sceny, a tuż przed kotarą, z jej punktu widzenia za kotarą stał ogromny głośnik. Pierwotny pomysł, by ukryć się za nim, nie był zatem taki zły. Nawet nie będzie musiała wchodzić na scenę. Wystarczy... Spojrzała ukradkiem za siebie, ale nikt z obecnych za kulisami nie zwracał na nią uwagi, że zrobi z scyzorykiem niewielką dziurę w zasłonie. To umożliwi jej obserwację sali, a nie przysporzy problemu właścicielowi klubu, bo ten nie zorientuje się, że doszło do uszkodzenia. Zgodnie z maksymą, że czego oczy nie widzą, tego portfel nie odczuje, z zapałem przystąpiła do wykonania planu. Wibracja w kieszeni żakietu zakłóciła jej działania. To był Mareczek z zapytaniem, jak idzie i gdzie szukać jej zwłok, gdyby zaszła taka potrzeba. Potrzeby nie będzie, odpisała. I wcale mi nie idzie, bo jeszcze nie znalazłam faceta, dodała w myślach, nie wypuszczając tej konkluzji z głowy ani telepatycznie, ani w żaden inny sposób. Szpara w materiale była doskonałym pomysłem. Matylda, przez nikogo nie widziana, mogła swobodnie obserwować zebranych w sali. Poruszającą się kotarę zasłaniał głośnik. Nie zwracała zatem niczyjej uwagi. Jedyny mankament planu stanowiła groźba utraty słuchu, ale Matylda była gotowa na to poświęcenie. Poza tym tak od razu się nie głuchnie. Jest! Pisnęła podekscytowana, w tym momencie doceniając okazały głośnik, łącznie z wydobywającym się z niego bumbumem. Obiekt, alias Mateusz Dąbek, Siedział samotnie przy barze i gapił się w drinka. Alkoholowego. Matylda nie miała co do tego wątpliwości. Maniuś teraz powinien się przydać, uznała zachwycona nowo nabytą znajomością. Przemknęła na powrót obok Bastka, który zdawał się nie dostrzegać jej obecności. Płacili mu, żeby reagował na to, co się dzieje pod jego nosem, a nie za plecami. Ciekawe, uznała. Maniek, jeszcze jeden seksik, tylko biegusiem. Poleciła chłopakowi, który na jej widok błyskawicznie zmaterializował się naprzeciwko. Masz go? Zapytał podekscytowany. Mam, samotny facet na końcu baru. Szepnęła. Barman spojrzał ukradkiem w tamtym kierunku. Szara marynarka, niebieska koszula. Opis się zgadzał. Dawaj ten seksik i ruszam do akcji. Dorać ci coś? No wiesz, na odwagę. Mrugnął znacząco. Nie, jak się nachlam, to pójdę spać. Muszę być na chodzie. Co facet pije? Whisky z lodem, nic wyszukanego. Starannie zmieszał składniki na drinka. Widziałeś go tu wcześniej? Trudno powiedzieć, gościu mało charakterystyczny. Wygląda jak typowa męska biurwa. Jak kto, proszę? Zdębiała, niepewna, czy się nie przesłyszała. Garniturek, krawacik, spodnie w kancik. Wszyscy wyglądają jak z jednej matrycy. Jak dobrze pójdzie, to za dwa lata też będę męską biurwą. Garnitur może być, ale nie znoszę tych krochmalonych kołnierzyków. Tylko co mam robić po administracji? Jasne. Matylda wyjęła kartę i czekała chwilę, aż chłopak poda jej terminal. Będzie ci do twarzy. Zapewniła go jeszcze i szybko nim straciła odwagę, której nie znalazłaby za wiele, gdyby dała sobie czas na myślenie, podeszła do obiektu. — Hej, Romek, jak leci? — zagadała, opierając się o blat tuż obok dąbka. — Nie jestem Romek. — Faktycznie, nie wyglądasz jak Romek, wybacz. Z daleka wyglądałeś jak mój Romek. z mi głupio. No nic, zdaje się, że Romek wystawił mnie do wiatru. Nie pierwszy raz. Na ślub też się spóźnił. Kuzynki. Na swój przyszedł punktualnie, bo pomyliły mu się godziny i był za wcześnie. Paplała jak najęta, dziwiąc się głupotom, które wylatywały z jej ust, choć to o ślubie akurat było najprawdziwszą prawdą. Powinnam się przyzwyczaić albo rozwieść, ale dotąd nie mogę się zdecydować ani na jedno, ani na drugie. A co u ciebie słychać? Mężczyzna przyglądał jej się oszołomiony. — Nerwy mnie zjadają. Przepraszam. Tak naprawdę to nie umówiłam się z Romkiem. Po co umawiać się z własnym mężem, skoro i tak nigdy go tam nie ma? Gdzie powinien być? Tylko tak sobie wpadłam posłuchać muzyki. Odsapnąć od tego i owego i zobaczyłam, że siedzisz sam przy barze. Może na kogoś czekasz, a może i nie. Może tylko siedzisz sobie sam, bo lubisz... Ale gdyby jednak nie, to może przydałoby ci się towarzystwo i... Urwała, żeby nabrać powietrza, albo dać facetowi szansę na reakcję. Ale żadnej nie było. Dąbek wyglądał jak oślepiona sowa. Pierwszy raz tu jestem i denerwuję się. W sensie nie z powodu klubu. Klub jak klub, chociaż wokalistka nie przypadła mi do gustu. Ale cała reszta jest ok. Próbowałeś tych bezalkoholowych drinków? Boskie. A seksik? Wymiata! Próbowałeś już? Jeśli nie, poproszę Mańka na pewno przypadnie ci do gustu. Nie! Zaprotestował w tym momencie stanowczo. Nie, ale dokładnie co nie, jeśli można prosić. Matylda nie była pewna, czy obiekt odmawia drinka, towarzystwa, czy też może zaprzecza, że na kogoś czeka. Trochę ją poniosło z tym słowotokiem. Sama się zaplątała, na czym właściwie skończyła. Zaproponowała mu coś, czy jeszcze nie zdążyła? Jestem zajęty, żonaty. Też jestem, w sensie mężatką jestem. Mój mąż jest żonaty, ze mną. Nie jestem zainteresowany. To się chwali. Nie zdążyła dodać nic więcej, bo nagle Dąbek wstał tak gwałtownie, że potknęła się o własne buty, usiłując uniknąć zderzenia z mężczyzną. Na mnie już czas, oświadczył. — Dopiero przyszedłeś — zdziwiła się. Salomea mówiła, że obiekt wraca późną nocą, ale ledwo minęła dwudziesta. — Odwal się ode mnie, zwariowana babo! — syknął wzburzony, spoglądając gdzieś ponad jej głową. — Co proszę? — wariatka! Bezradnie patrzyła za wychodzącym z klubu mężczyzną. Acet był wierny, ona nie jest w jego typie, czy też najzwyczajniej w świecie zawaliła. Powinna go śledzić? Czy to Mareczek powinien teraz za nim jechać? A może zadanie zostało zakończone, choć nie tak, jak tego oczekiwała klientka? Kurde melek, ale się narobiło. Wszystko gra? Zapytał Maniek, zmaterializowawszy się przy niej z takim wyrazem podekscytowania na twarzy, jakby był świadkiem wydarzenia porównywalnego z tym, które wykończyło dinozaury. Okaże się, odparła krótko, i by złagodzić obcesowość swojej odpowiedzi, uśmiechnęła się do niego, mrugając przy tym w znaczący oby sposób, a potem bez pożegnania opuściła klub. Mareczek czekał w samochodzie, drzemiąc z głową opartą o kierownicę. Matylda wystraszyła go niemal na śmierć, pukając w okno. Zaspany, nie do końca świadomy, gdzie jest i co robi w tym nieznanym miejscu, oprzytomniał dopiero gdy pochyliła się, pokazując twarz. — Jesteś już — powiedział, uchylając szybę i ziewnął szeroko. — Jak poszło? — Nijak — podała mu wyjętą z torebki kamerkę. Facet uciekł, ale przedtem oświadczył, że jest żonaty. Nie dodał, czy szczęśliwie, ale kto powiedział, że tylko szczęśliwi małżonkowie są wierni? — To chyba dobrze. — Okaże się — odpowiedziała mu dokładnie to samo, co Maniusiowi. Nie takie rozwiązanie sprawy miała na myśli Salomea, gdy dawała jej to zlecenie.